I witam w kolejnym odcinku z cyklu Biblioteka Grozy. Dzisiaj wchodzimy głęboko do psychiki, do serca wręcz głównego bohatera, zaczynając drugą część omawiania Tomiku M. P. Schilla, Dom Dźwięków. Piąte opowiadanie w tym tomie to Oblubienica, czyli The Bride, selucha, która kończyła poprzednie spotkanie to był 1896 rok. Tutaj w Oblubienicy to rok jest to późniejsza data. To co trzeba powiedzieć to duży zwrot akcji w moim poprzednim narzekaniu, nawet nie powiem, że narzekaniu, bo Shill pisze dosyć prostym językiem ale przytłaczająca ilość nawiązań troszkę zniechęca do cieszenia się tą zakurzoną grozą. W Oblubienicy jest wszystko na swoim miejscu dla tradycyjnych miłośników opowieści z dreszczykiem, chociaż z mocną podbudową obyczajową, bo główny bohater Walter poznał pewną kobietę Annę w Londynie, w mieście i wprowadził się, wprowadził się pod numer 13. 30-letni Walter, główny bohater, Zamieszkał z dwoma siostrami, które są opisywane tak. Wieczorem tego dnia, kiedy wprowadził się pod numer 13, po raz pierwszy zobaczył Rachel, młodszą siostrę Annie. Tak naprawdę imię Rachel było drugim imieniem obu dziewcząt. Odziedziczyły je po nieodżałowanej pamięci zmarłej matce, pani Iwans. Ale na Annie, Rachel, wszyscy wołali Annie, a na Mary Rachel... Rachel. Więc mamy do czynienia z dwoma siostrami, które mają podobne imię i z jedną, z którą już jest w jakimś związku zamieszkuje Walter, główny bohater. I właściwie te imiona nie nadane są bez kozery, bo to historia człowieka, który jakby mota się pomiędzy tymi dwoma siostrami. Tak więc mamy wewnętrzną walkę i również walkę na gruncie obyczajowym, która prowadzi w pewnych scenach już takich bardzo skrajnych, że on w pewnym momencie musi wybrać, z którą się zaręczyć, że on jednocześnie spotyka się z tymi dziewczynami. Pomiędzy nimi rodzi się konflikt. Jeszcze miejsce wspólnego zamieszkania dodatkowo podkręca tę atmosferę i napięcie. I w pewnym momencie jedna z tych dziewczyn, nie, nie zdradzę, która... Poza tym, że ma w nazwisku i w imieniu Rachel Badumps, po prostu spada. Spada, gdyż chce podsłuchać, co mówi jej ukochany z siostrą. I w wyniku tego zastanawiania się, tego motania, główny bohater staje już w sytuacji bez wyjścia, bez możliwości wyboru, choć próbował odwlec ten wybór do ostatniej możliwej chwili, gdyż zarówno obiecywał i jednej, i drugiej że się zaręczy i chciał sobie pozostawić taką furtkę bezpieczną i tam gdzieś u jakiegoś prawnika podał właśnie imię Rachel, które też jest niejednoznaczne w tym kontekście, bo potem mógł dopisać, zmienić na właściwe. Tak więc dochodzimy już do takiego momentu, w którym została mu tylko jedna partnerka do wyboru, no i ta druga już po nieszczęśliwym wypadku, czekając w no na pochówek, w pokoju obok, powraca z grobu i e, atakuje w jakiś sposób głównego bohatera, zgładzi go, no i główny bohater ponosi tutaj e, karę i takie jest rozwiązanie tego opowiadania. Wydaje mi się, że to jest najlepsze opowiadanie do tej pory z całego tomiku Dom Dźwięków. Troszkę przypomniało mi e, e, Edith Wharton, Henry'ego James'a może? Bardziej Henry'ego James'a. Bardzo prosta rzecz, bardzo klasyczna, spokojna narracja, język prosty, według mnie takie 6-7 na 10, no i zdecydowanie najlepszy odcinek z tego tomiku najbardziej, bo tutaj tendencję miałem taką, że pierwsze opowiadanie było czymś na zachętę, pierwsze opowiadanie tłumaczone przez Beatę Długajczyk pod tytułem Żona Huguenina i było coraz trudniej, nie powiem coraz gorzej, ale coraz trudniej czytać te teksty. Teraz jest nowe otwarcie i co dalej, co dalej, bo po tym nowym otwarciu jest tekst pod tytułem Wielki Król The Great King, co do którego oceny znowu chciałbym się wstrzymać, gdyż po pierwsze, zaczynamy opowieść prologiem, że siedzi jakiś wuj, zapala fajkę i zaczyna opowiadać. Ja chyba pierwszy raz powiem w historii moich długoletnich recenzji tekstów z Biblioteki Grozy, starej zakurzonej Grozy, że zupełnie jest niepotrzebny w tym opowiadaniu ten prolog, czyli że historia w historii. Tutaj nie ma żadnego znaczenia, że ktoś opowiada tę historię o tym królu, gdyż przenosimy się po tym akapicie do historii, która ponownie klamrą nie jest zamknięta. Z tego, co pamiętam, to w Obywatelu Kejnie, jakby ta klamra też jest niezamknięta, niedomknięta i to było dziwne, ale tutaj to nie ma jakby większego sensu, po prostu to jest chyba tylko tak, żeby zachęcić dodatkową myli, bo ten przeskok jest spory, ten przeskok, bo przechodzimy do historii tam mitycznego króla Nabuchodonozora, którego historia innego króla łączy się właśnie z losem Nabuchodonozora i mamy historię jego spotkania z kobietami, jego próby odzyskania, uzyskania kobiety i jego kary, mianowicie w końcowej scenie zamienia się w krowę bodajże. No. Bardziej w stronę fantazy jest to opowiadanie, jakieś takie mitologiczno-biblijne. Dla mnie znowu, wstrzymuję się od głosu przebrnąłem przez to opowiadanie nie jest to coś, czego oczekuję po akurat bibliotece grozy myślę, że dla studentów filologii polskiej to byłoby znacznie ciekawszy kąsek dla mnie tutaj niewiele rozrywki ale znowu Daje, daje kredyt zaufania, ponieważ sam język jest bardzo prosty tego opowiadania. Tak, to, to się czyta. To się czyta łatwo, lekko i przyjemnie. Natomiast, jakby no, tematyka u mnie nie zagrała, dlatego ja się wstrzymuję i zamykam tę wstawkę, bo bo teraz w następnym moim wejściu będziemy musieli zająć się e, House of Sounds e, dłuższe opowiadanie e, potrzebuje troszkę przerwy i w nowym wejściu nagramy to no ostrzę sobie zęby na ten tytuł, który działa na wyobraźnie. tymczasem dziękuję patronom za wsparcie i do usłyszenia już za chwilę po sygnale audycji Dochodzimy do sedna, do domu dźwięków, czyli opowiadania z 1911 roku, The House of Sounds, które jest w domenie publicznej. I czytałem to opowiadanie jako ostatnie. Jaki to miało wpływ na mój odbiór? O tym zapewne w trakcie podcastu. Ale na Wikisource dowiadujemy się, że The House of Sounds jest rewritem of Vaila z 1896 roku. Jeśli mowa o ponownym napisaniu, to okazuje się, że jest to opowiadanie naszego siela o tajemniczej kobiecie o imieniu Vaila. Teraz szybkie streszczenie z Google Translate. Jak wygląda to opowiadanie Vaila, bo tutaj już będzie to trzecie opowiadanie, które wygląda podobnie do tytułowego Domu Dźwięków. A przypomnę, że tomik zaczęliśmy od żony Huguenina. I to już było pierwsze opowiadanie, które było bardzo podobne do tytułowego. A zobaczmy jeszcze tą Weyle. Weyla jest tajemnicza i enigmatyczna postać, którą prześladuje przeszłość. Jest zmuszona zmierzyć się z przeszłością, kiedy wraca do domu z dzieciństwa, który jest na odludziu. Szkocka, szkocka Wyspa. Wyspa owiana tajemnicą i legendą, a Weyla wkrótce odnajduje siebie w sieci intrykt i niebezpieczeństw. Zgłębia się w sekrety wyspy, odkrywa mroczny spisek, który zagraża zniszczyć wszystko, co jej drogie. Z pomocą grupy mało prawdopodobnych sojuszników... <głos> Wejla wyrusza na wyprawę odkryć prawdę, uratować dom przed zniszczeniem. Powieść jest ekscytująca, pełna napięcia opowieść o tajemnicy, ale uwaga, to jest opowiadanko również Weyla z 34 strony, jak podaje Goodreads. Um, pełna napięcia opowieść o tajemnicy, przygodzie romans osadzony na tle surowego, szkockiego krajobrazu. Zapytałem, z czym motywy objawiły że ciotka złośliwość odpowiedział, no już Google Translate się troszkę grubi. mimowolne przeznaczenie. Mmm, powieść. Pod... Ojejku, ale polecieli. Ta rzadka, antykwaryczna książka jest faksymile przed roku starego oryginału i może za zawierać pewne niedoskonałości, takie jak znaki biblioteczne i notatki. E, część naszego... Dobra, i tutaj już są takie statementy. Nie czytałem Weili w domu dźwięków nie ma Wejli, Ale sam dom dźwięków jest y, troszkę podobny. Y, więc wejdźmy. No, podobny, no, podobny, niepodobny tutaj. Rewrite podaje Wikisource. Ja powiem, że jest to kolejna wariacja Sziela na temat jakiegoś domostwa na jakiejś wyspie, które w jakiś sposób powiedziałbym jest zainspirowane może upadkiem domu Asherów. Y, jednak. Jest dodany motyw jakiegoś takiego szaleństwa osoby, która jest wciągnięta przez jakąś tajemniczą moc tego domu. Nie może wyjść z tego domu ze względu na swoją przeszłość. Tak jak było w żonie Huguenina. Dlatego okładka domu dźwięków wydawnictwa CIT, gdzie jest jakiś Dziwny architektoniczny budynek na wyspie, na środku wzburzonego oceanu można by powiedzieć, że pasuje i do pierwszego i do środkowego opowiadania. Jednakże tylna część okładki z dziwną kulą rodem z trzeciego sezonu miasteczka Twin Peaks jasno wskazuje, że mamy do czynienia z ekranizacją domu dźwięków. Muszę powiedzieć, że sam początek czytałem trzy razy, gdyż trzy razy podchodziłem do tego opowiadania liczącego 36 stron tutaj, czyli najdłuższe. Chciałem je rzetelnie przeczytać za jednym podejściem, gdyż kiedy zaczynałem je czytać, to wydawało mi się, że to opowiadanie ma jakby trzy początki, trzy wstępy. Nie chcę powiedzieć prologi, ale takie zajawki przyszłych wydarzeń, które powodują niesamowicie duże oczekiwania. Um, powoduje ten wstęp wielką obietnicę, której później niestety w moim odczuciu House of Suns nie spełnia. 99 strona. Co mnie tutaj tak urzekło? Otóż. Przed wielu laty, kiedy jako młody człowiek studiowałem w Paryżu, poznałem wielkiego Karota i asystując mu, mogłem obserwować rozmaite przypadki chorób umysłowych, w analizowaniu których był wybitnym specjalistą. I teraz tutaj jest jakiś Karot i potem pojawia się drugi przyjaciel, Hako Harfager z którym wspólnie zajmowałem stary dom w dzielnicy Saint-Germain, oddzielony od ulicy murem i gęstym żywopłotem. Wysłuchał mnie z niezwykłą uwagą, po czym chwilę siedział pogrążony w ponurych rozmyślaniach. I następny, kolejny przypadek, który opowiedział temu przyjacielowi, tutaj już są wprowadzone dwie postacie, to jest kolejny przypadek. I teraz te, te, te zajawki, te wstępy, to, jest, to są przypadki ludzi, którzy mają jakieś dziwne problemy z, z dźwiękami. Przykładowo, pierwsza historyjka to historyjka dziewczyny, dziewczynki nawet, która słyszy dźwięki świata leżąc w łóżeczku. Jakieś dziwne szmery w uchu. E, potem po pół roku dziecko było równie szalone jak marcowy zając. To yy, z, yy, nawiązanie do Alicji w Krainie Czarów, Luisa Karola. I tutaj znowu gratuluję wydawnictwu CIT, że... Yy, tak nieoczywiste porównanie w, taki, w takim tekście, jak Marcowy Zając jest wytłumaczone. Jest to świetne opowiadanie Dom Dźwięków. Myślę i tutaj będziecie się śmiali, ale nie no, to jest, nie, to jest gruba przesada, jak powiem, że to jest na Wielkanoc opowiadanie. <laughs> Okej, okay, dobra, jest, jest porównanie do Marcowego Zająca. Wspominałem o tym przypadku, to, to jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek to znowu jakiś przypadek młodego rzemieślnika, wytwórcy zabawek, który przechodząc, kupił gazetę, przez tą gazetę, przez czytanie gazety, za bardzo zaangażował się w gwar współczesności, w sprawy codzienności i jakby stracił rozum. Konkluzja jest taka, że doprawdy nie wiadomo, czy śmiać się z tego, czy płakać. Zauważ, jak rozmaici bywają ludzie. Są umysły tak cienkie i wrażliwe, jak nitka roztopionego ołowiu. Najlżejszy powiew wiatru wprawia je w niepokój. A dopiero co mówić o huraganie. Dla takich nasz świat nie jest miejscem przyjaznym. Lecz machiną śmierci, zgubnym bezkresem. Dla wielu przeszywający krzyk bytu brzmi zbyt okrutnie. Nie potrafią znieść tego świata. Tutaj okazuje się, że narrator zaprzyjaźnia się z Harfagerem, który był człowiekiem nieśmiałym, odludkiem. W ciągu dnia oddawaliśmy się lekturze. On był urzeczony przeszłością, ja kontemplujący teraźniejszość. Siadali przy kominku i, i dyskutowali paląc cygaro. Mam nadzieję, że nie tyle, co wybaczycie mi te obszerne cytaty w serii Biblioteka Grozy, co będą one i, i jakby są ukonstytuowaną normą w tej serii, dlatego gdyż ja często spoilerowo omawiam pewne fragmenty, pewne całe opowiadania przecież, bo zakładam trochę też, że pośród tych miłośników, którzy kupują na bieżąco Biblioteczkę Grozy C i T i tych Moli książkowych, którzy grzebią w przeszłości i zakurzonej grozie i czytają starą grozę nie tylko z tego wydawnictwa CIT, ale na przykład tak jakby chociaż ostatnio w poprzednim podcaście Art Rage, Art Rage gdzie wróciliśmy ponownie do króla w żółci w innym tłumaczeniu, to, że słuchają nas ludzie, którzy nie przebrną przez te. Cięższe teksty grozy, te, te nudniejsze powiedzmy, te, te, te trudniejsze w odbiorze częstokroć, yy, powiedzmy są czytelnikami Kinga, Mastertona, yy, nowości bardziej, a lubicie, mam nadzieję, że lubicie właśnie te, ten taki skok w przeszłość dzięki tym podcastom. I tutaj oczywiście wypada podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają tę powiedziałbym mrówczą pracę i nie boję się użyć tego określenia mrówczą pracę, dlatego że y, suma summarum z tomikiem Dom Dźwięków ja miałem ja ja przechodziłem pewnego rodzaju męki i myślę, że w odniesieniu do każdego opowiadania ten proces czytania Shila w przypadku opowieści tytułowej będzie znaczący i emblematyczny dla każdego innego tekstu. Bo dowiadujemy się po dwustronnicowym opisie charakteru Harfagera, że Przyjacielu, nie opuszczaj mnie, wykrzyknął, wyciągając do mnie ramiona. Zaczął opowiadać, że padł ofiarą potwornej nikczemności i że dręczy go straszliwa pokusa. Przez całe życie usiłuje uciec przed przynętą, wabiącą udręką, mamiącym pożądaniem, a jednocześnie, zwłaszcza w samotności, gotów jest ulec. Walczy tak niemal od dnia, kiedy jako pięcioletnie dziecko został przez ojca wysłany z domu, położonego daleko stąd, nad oceanem. Kto jest sprawcą owych niktczemności drążyłem. Powiedział, że matka i ciotka, a owa pokusa na czym polega. Uwaga, teraz. Odparł, że na tym, aby wrócić jak najśpieszniej, wrócić do domu, że trawi go głód powrotu. Odpowiedział, że konkretnych powodów do niegodziwości oni nie mają, że powoduje nimi z dawna przesądzona wrogość manifestująca się w zadręczaniu go błaganiami i nakazami, żeby wracał do domu przodków. I kolejny kluczowy moment, yy, tutaj same są kluczowe momenty, <śmiech> zupełnie nie potrafiłem tego pojąć, powiedziałem mu to wprost, na czym miałby polegać magnetyzm jego domu i związane z nim niebezpieczeństwo. No właśnie, Zasadne pytanie. O co chodzi? Myślimy jako czytelnicy pewnie jakieś dźwięki z The House of Sounds, Nie z The House of Cards. Na to Harfager bez słowa dźwignął się z fotela i zniknął za osłoną kominka. Wyszedł z pokoju, a kiedy wrócił miał ze sobą oprawiony w skórę wolumin in quarto, który okazał się, uwaga, kolejny kluczowy moment, kroniką rodów nordyckich. To jest jeszcze podany autor Hugh Gascoigne, drukowaną czcionką o gotyckim kraju. Zacząłem od miejsca, które mi wskazał. Oh, i tutaj właśnie teraz będę kpił, bo jest już kolejny, trzeci, kluczowy moment, gdzie mamy raz, dwa, no dwie strony w imku z tej kroniki rodów nordyckich, gdzie. Jest jakaś folkowa historia, której nie będę teraz streszczał. Odczytałem półgłosem całą opowieść, po czym uśmiechnąłem się do Harfagera. Mój drogi, nasz poczciwy gaskoń stworzył całkiem udatny romans, ale przecież to czysty wymysł. To wcale nie jest czysty wymysł, odparł. Wierzysz w tę opowieść? Dom stoi na rajbie po dziś dzień. I teraz mamy wprowadzoną tą tytułową wyspę, gdzie jest dom, Rajba, ry a rejba, na rajbie. Ale czy wierzysz, że wznoszenie waszej rodowej siedziby nadzorował średniowieczny duch? Gaskoń w żadnym miejscu tego nie stwierdza. Używa określenia, ugodził go grotem strzały, co wcale nie oznacza, że Swain zabił. Gdyby istotnie pozbawił brata życia, kronikarz napisałby to wyraźnie. Więc tutaj mamy po części tę historyjkę zarysowaną tego domu, który ten Harfager odnalazł w jakiejś kronice, że ten jego dom, w którym, z którego on pochodzi, to został wybudowany w wyniku jakiegoś tam zamieszania, gdzie jest w, te, w tym dwustronicowym folkowym skrócie, kursywą jest to wydrukowane tutaj, więc jeszcze gorzej to się czyta, wchodząc w to wszystko. I, i, i mamy teraz jakby zarysowane to, mamy zarysowane to i do tego momentu ja to właśnie czytałem dwukrotnie czy trzykrotnie powie nawet, bo jakby za każdym razem siadając od nowa do tej opowieści chciałem sobie yy, no, na, na spokojnie w tym fotelu, przed akurat kominka nie miałem niestety, ale sobie na spokojnie to, akurat czytałem to u babci na, na fotelu, więc też dosyć było spokojnie, chociaż ostatnio babcia zachorowała, no już słuchajcie, ma 86 7 lat um, i um, mocno kaszlała, więc, więc też różnego rodzaju dźwięki miałem w otoczeniu. Ech, jaka jest natura tego grzesznego szaleństwa i lubieżnych mąk. I tutaj jakby skracając, um, Harfager mówi, że odesłano go z wyspy, kiedy miał 5 lat a jednak krzyk domu wciąż wibruje mi w głowie. Nie wspominałem nic o katuszach. Głęboko we mnie, o dziedziczonej tęsknocie i nienawiści. I teraz e, mamy jakby e, tą, tą kluczową postać opisaną. Dlatego tak szczegółowo trochę to opowiadam, żebyście wiedzieli, jak to e, drąży dookoła autor. E, I teraz narrator, pierwszoosobowy, pisze. Mimo wszystko sam musiałem udać się do Heidelbergu, aby uspokoić Harfagera. Obiecałem skrócić ten swój pobyt i wrócić już do Harfagera po kilku tygodniach. Brak odpowiedzi z jego strony przyjąłem za zgodę. Okoliczności zatrzymały mnie w Niemczech dłużej. I teraz, kiedy on wraca, zostaje stary dom pusty. Harfagera nie było, czyli w tej Francji, gdzie razem mieszkali. I dopiero jaki z wrodakcji? Dopiero po dwunastu latach otrzymałem od niego list. Nieskładny długi, wysłany z wyspy Rajba. Charakter pisma zdradzał, że pisany był w gorączkowym pośpiechu, więc zdumiała mnie jego trywialna treść. Przez pierwsze pół strony Harfager rozwodził się na temat naszej dawnej przyjaźni, a potem pytał, czy zechciałbym go odwiedzić i poznać jego umierającą matkę. A cała reszta epistoły poświęcona była analizie drzewa genealogicznego. I właśnie... I czy dostrzegacie troszkę podobną historię do tej wciągającej wyspy i tak samo jak w żonie Huguenina, też był ten Huguenin, przyjaciel, który wzywał narratora i jak się domyślacie, my się wybieramy na ową wyspę. I tu już będę bardziej skracał, bardziej streszczał to, nie będę tak cytował obficie, gdyż do momentu, w którym my przyjeżdżamy z głównym bohaterem na tę wyspę i troszkę powiedziałbym, troszkę poznajemy tę wyspę. Ups. No przecież. Trzecie parzenie zielonej herbaty. Zielonej niczym zieleń na tej wyspie. To jest ciekawie, troszkę niczym taki klimat rodem z wyprawy oryginalnych serii Star Trek. Gdzie przybywamy do jakiejś okolicy nowej i poznajemy zasady rządzące owym światem. A zasady rządzące owym światem są narzucane przez Harfagera, który i tutaj wracamy do tych początkowych przykładów ludzi, e, którzy są w jakiś sposób opętani i nie mogą znieść świata i przejawia się to w jakiś słuchowych um, słuchowych jak to nazwać, słuchowych, yy, ach, zapomniałem tego słowa, nieudolnościach, jakich, yy, wizjach słuchowych, co, że coś nie tak jest właśnie z dźwiękiem ludzi, yy, z, z, ze słuchem, to znowu w, wypada zrobić tutaj dygresję i wszystkich zainteresowanych tym aspektem domu dźwięków, do odnieść do książki pod tytułem Muzykologia czy mu, Muzykologia tak? czy Muzykofilia e, Saxa e, tego naukowca który mierzył, który badał dziwne przypadki który napisał ten bestseller Człowiek który pomylił swoją żonę z kapeluszem e, na podstawie m, badań tego naukowca e, nakręcono film Awakenings z Robinem Williamsem i on też poczynił taką książkę, którą mam, którą czytałem, Muzykologia właśnie, jeśli dobrze pamiętam, z głowy teraz cytuję, gdzie są opisane właśnie przeróżne, ciekawe przypadki ludzi mających dziwne fobie, nie wiem, lęki, yy, związane właśnie z umysłem i ze słuchem. I mówię o tym dlatego, że to opowiadanie Dom Dźwięków Troszkę coś jakby obiecuje w tych pierwszych przypadkach, coś co mnie się od razu skojarzyło z Oliverem Saksem, ale jakby koniec końców no nie daje tej satysfakcji. I wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy są zainspirowani samym tytułem Dom Dźwięków, tak jak ja bardzo, no ja, ja, ja właściwie powinienem czytać coś starszego, co kupiłem z Biblioteczki Grozy, ale jednak ten Dom Dźwięków wydany w 24 roku sprawił, że no jednak sięgnąłem bardziej po to, niż po co to było. Fitz'a Jamesa O'Briena, gdzie właściwie jest to wydane już w 22 roku. Ja zacząłem czytać, co to było. Nagrałem już dwa e, opowiadania, podcasty. Nie podcasty, tylko chyba recenzje. Nawet nie pamiętam, czy to publikowałem. Chyba tak, już nie, nie Nieważne. Ale muszę po prostu jeszcze skończyć O'Briena, A ten dom dźwięków tak mi na wyobraźnie podziałał, bo, bo ja kocham muzykę i zawsze mówię, że moją pierwszą miłością, jeśli chodzi o sztukę, to była właśnie muzyka. Muzyka y, to było coś, co mnie pierwsze fascynowało, jeśli chodzi o, y, miała pierwszeństwo przed filmem i przed książkami właśnie, muzyka. Dlatego ja nie jestem usatysfakcjonowany i bardziej paradoksalnie polecam Wam coś spoza świata horroru, gdzie właśnie takie ciekawe przypadki ludzi mających jakieś dziwne doświadczenia z dźwiękami są opisane i wyjaśnione przez Saksa. Ale teraz wracając do tego... przy przy, przy lotu, przy przypłynięcia na wyspę, to poznajemy, jak to wygląda i oczywiście Harfager jest już bardziej siwy, jest już zmęczony, jest już dziwny i przede wszystkim teraz właśnie on bardzo dokładnie słyszy wszystkie dźwięki. Wręcz tak dokładnie, że prosi, żeby nie mówić do niego, nie krzyczeć. On w ogóle nie wypowiada się, tylko pisze na tabliczkach informacje, które chce powiedzieć. Jest taka atmosfera dziwna, że coś, coś się wydarzyło. I teraz, co się wydarza? Otóż, podczas. No, ta, ta druga część tego opowiadania jest przydługa, za długa. Jak odwrócicie na ym, tylną stronę okładki, to widzicie właśnie tę kulkę. Jest taka złota kulka nad takim basenem. Więc uwaga, bo teraz będzie jakby taka ciekawostka ze świata architektury i słówko do ym, słówko do impluvium. Słówko do skrabli. Impluvium, pisane przez V. Yy, a w książce przez W. To w domu rzymskim prostokątny basen w posadce zbierający wodę deszczową spływającą z dachu przez otwór kompluvium. W posadce atrium jeszcze. A atrium jest to pomieszczenie wewnętrzne. Natomiast, jeśli dobrze pamiętam, to tutaj chyba rysownik popełnił pewien błąd, gdyż to impluvium jest okrągłe a z tyłu na okładce jest kwadratowe czyli tak jakby mm, prostokątny basen w posadce atrium i tutaj powinienem zacytować ten moment gdzie MP Schill opisuje że to było basen to było jak impluvium tylko że okrągłe stąd też znowu może skojarzenie z okrągłym budynkiem na przedzie wydania tego nie wiem, bo szczerze mówiąc teraz już nie chce mi się wertować tego, żeby to powinienem sobie zaznaczyć, ale teraz nad tym impluvium, gdzie zbiera się ta woda, unosi się jakaś taka kula, opisywana jakby jako kre, klepsydra. My to obserwujemy jakby z, y, zwiedzając, chodząc z narratorem i z tym przyjacielem harpaga, harp, Harpagerem. I, i teraz... W domu rzymskim ten basen zbiera wodę deszczową spływającą z dachu przez otwór kompluvium. Zajmował centralne miejsce i był najważniejszym elementem architektonicznym tego pomieszczenia. Tak podaje Wikipedia w skrócie, bo to jest ciekawe um, słowo do skrabli. To chciałem powiedzieć i wokół tego baseniku yy, są jakieś pochodnie i figury i oglądając to to cały czas jakieś historyjki poboczne tam są serwowane które ja pomijam yy, ale to są jakby jak to się czyta to dlatego kpiłem o tych kolejnych yy, kluczowy moment że w tym opowiadaniu jest za dużo takich szczegółów, kluczowych momentów, które suma summarum dla mnie, szczególnie w tej drugiej połowie, no nie wnoszą, tylko strasznie spowalniają tempo i zastanawiają mnie tylko, co tu się wydarzy, o co chodzi. I teraz chodzi o to, że cały czas te dźwięki, wyspy, czy wszystko wokół narasta, e, okazuje się, że z tej kulki wypadają mniejsze kulki. <głosy> no, oczywiście przypomniało mi się fantazm. <głosy> może możdercze kuleczki inspirowały się M.P. Shillem. Jest, jest to możliwe, natomiast ta jedna duża kulka wypluwa kulki czerwone niczym krew. Nie wiem, czy to jest krew, czy one wpadają do tego bazenu. No coś dziwnego tam się dzieje. Ja już do końca nie chciałem, już, już nawet czytając to, już, już chciałem tylko zobaczyć jak to się skończy, niźli zrozumieć yy, o co chodzi z tymi kulkami? Ale no, dziwne zjawisko, którego narrator też chyba nie do końca rozumiał. Ale kiedy te kulki wypluwane przez kulkę przyspieszają i wypadają ostatnie trzy kulki, tak jakby, do tego basenu, który, który się robi ciemniejszy, albo nawet, może czerwony się powinien zrobić, bo tam ta woda w basenie tak mi się coś kojarzy, że ona już była taka ciemna atramentowa właśnie. To, no, ziemia się trzęsie i nie zaskoczę was, ale cała ta wyspa, rajba i cały ten dom się rozwala. I w ostatniej chwili oczywiście ten przyjaciel e, zostaje w, pogrążony w upadku, dającym domu uszerów a, ty, a, a narrator narrator, a narrator a e, na jakiś statek wskakuje i w tej samej chwili rozmarzenie prysło, zauroczenie minęło, jakby czyjaś dłoń zerwała z mojego mózgu, oplątającej go zwój iluzji. Opatrzy na kolana, wzniosłem do góry ręce, dziękując niebiosom za ocalenie od pokusy, od cierpienia i tragedii, od rajby. Czyli tak jakby te dźwięki, też go fascynowały, tego narratora, ale w wyniku tej, tego pandemonium, które się yy, zaczyna rozrastać od tych kulek i od tych dźwięków, yy, ono ucieka. I tutaj jeszcze pominąłem wątek tej matki, która jest martwa i leży w jakiejś takiej dziwnej trumnie, do której przyczepione są dzwonki, trzy różne dzwonki, które narrator ma z, tą, z tym przyjacielem przenieść, żeby oni dokonali jakiegoś specyficznego rodzaju pochówku tej matki tego przyjaciela. Więc jakby pewien proces z tą matką się tam odbywa, ten ceremonia jakaś. Ale ta ceremonia jest jakby przerwana, nachodzi na nią cała ta tutaj jak jest szalejąca katarakta. Gwałtowny prąd porwał mnie natychmiast i poniósł w kierunku morza, ale nawet w samym środku szalejącej katarakty nadal słyszałem ostre trzaski. Zupełnie jakby cały świat rozpadał się na części. Wciąż jeszcze rozbrzmiewały w moich uszach, kiedy unoszony nurtem wrżnąłem w jeden obrośniętych... Ups, zacięło mi się. Na szczęście nie straciłem przytomności, mocno uchwyciłem się filara, więc ten narrator się schronił, jednakże wcześniej harfager. W śled w świetle księżyca zobaczyłem Harfagera. Siedział na grobowej tumbie, mając przed sobą bęben, w który słabo, regularnie uderzał pałeczką trzymaną w zakrwawionej dłoni. Walący się dom wirował coraz wolniej, niczym bąk zabawka, z którego uszła cała energia. Harfager zerwał się z miejsca, odrzucił opadające na twarz włosy, rozpostarł ramiona i zataczając się na nogach, Zaczął się obracać w tym samym kierunku co dom, powoli, chwiejnie, jakby sennie. Przez twarz przebiegały mu nerwowe skurcze, włosy wirowały wokół głowy. Na ten widok ogarnęła mnie fala mdłości. Potykając się, runąłem przed siebie i za chwilę byłem już w dolnej kondygnacji. Prowadzące na zewnątrz drzwi rozpadły się dosłownie na moich oczach i owionął mnie świeży oddech burzy. Impuls, po części zrodzony z szaleństwa, po części jednak z rozsądku, rzucił mnie ku nim. Wystrzeliłem prosto w rozszalałe, wodne inferno. Jakoś się uratował. Uratował się przede wszystkim od tej przeszłości, która Harfagera trzymała. Można powiedzieć, że to opowiadanie jest przestrogą wobec nostalgii, melancholii. Ostatnio o podobnym motywie był o, o podobnym wydźwięku, być może. Był film w kinach w 24 roku, grany w Cinema City włoski, gangsterski film pod tytułem Nostalgia. Bardzo dobry, znaczy, bardzo dobry, takie 6 na 10. Ale wyczuwam troszkę tutaj właśnie w dronie Huguenina i w domu dźwięków. Taką przestrogę przed zbytnim przywiązaniem do przeszłości, że jest jakaś przeszłość, która w jakiś sposób fascynuje, wciąga, zaprasza, a kiedy łapie w swoje szpony i objęcia, to właśnie tak wiruje, jak taka pralka, jak tutaj ten dom wirujący wokół własnej osi, który wciąga tego swojego mieszkańca. No i taki jest ten, ten wydźwięk tego, tego opowiadania w moim odczuciu, ale no, tak szczegółowo, bo już pół godziny nad jednym opowiadaniem się rozwodzę, bo jest ono bardzo jakby zachwalane i jest emblematyczne, mówiłem. I świetne początki i te opowiadania jakby tak są albo za długie, albo przeciągnięte co również w ostatnim tekście się objawi, który czytałem jako przedostatni, pod tytułem Dzwon z Kościoła Grobu Świętego, ale o tym będzie na koniec tego podcastu wraz z podsumowaniem, bo puszczam ten odcinek z tekstami, które są ułożone tak jak w tym zbiorku. Jeśli miałbym wystawiać ocenę cyfrową, to pierwsza połówka no to jest takie 6,5 może nawet 7, mocno intrygujące opowiadanie, działające na wyobraźnię, ale druga połówka to jest trochę powtórka z rozrywki, lepiej przeczytać Upadek Domu Aszerów myślę no i rozczarowanie nie ma, no, no znowu to samo znowu jest rozwalający się dom nie ma, ta, ta, ta, ta, ta zagadka nie jest jakoś fascynująca wydaje się, że jest jakaś zagadka potem się okazuje, że jest to po prostu dom matka w jakiejś dziwnej trumnie no myślę, że to świetny materiał na kolejny serial Flanagana który by zrobił te, wokół tego w wielkie halo Przepraszam, ale no... Nie... nie ostatni flanagan i... Y, przemaglowanie... Opowiadań Edgara Alana Poe... No, dla mnie było to ciężkie oglądanie tego. Y, doszedłem chyba do szóstego odcinka i... Strasznie zmarnowany potencjał w moim odczuciu, ale nie będę tutaj jakby wchodził w dygresję. Y, po prostu zakończę to tym, że Dom Dźwięków Łączna Ocena to takie 5 na 10 i y, polecam wrócić do y, Upadku Domu Asherów. Um, teraz już kończę. Przepraszam, że tak długo, ale chciałem rzetelnie, aby w sumie krytykować tę książkę i przestrzec Was przed tą książką, że dla mnie jako fana Starej Grozy no to troszkę jednak to jest taka podpucha, powiedziałbym. Yy, Szczególnie no, ta kulka latająca nad basenem, yy, to to już w ogóle, yy, to, to już jest taki kwiatek do kożucha, jak to się mówi, czy taka wisienka na torcie, ale taka wisienka, po której robi się troszkę już yy, zbyt mdło. Kończę, kończę te opowiadanie, już 35 o tytułowym opowiadaniu, to za długo, nie wiem czy słyszycie, ale muszę się posilić, bo gotuje mi się dobry ryż do jajeczka sobie zjem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnej wstawce. Ponad 40 minut w zakurzonej i zaszmaconej jękami prowadzącego bibliotece Grozy to chyba jednak wystarczająco. Te trzy opowiadania o ob Oblubienica, Król i Dom Dźwięków to na dzisiaj już wszystko, a lada moment już nagrany trzeci i ostatni odcinek, gdzie krótsze opowiadania kończące ten zbiorek, czyli już w następnym odcinku Biblioteki Grozu usłyszymy o bladej małpie, dobre opowiadanie, o miejscu boleści i o dzwonie, mm, opowiadaniu na koniec rozczarowującym. I również podsumowanie, Tomiku, dom dźwięków. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego czytania i do usłyszenia w przyszłości. Pozdrawiam.